Rozdział 20. Jezus dokonuje cudu, dając Nefitom sakrament chleba i wina, chociaż nikt nie przyniósł chleba i wina. Resztka Jakuba dojdzie do poznania Pana, swego Boga i odziedziczy Amerykę. Jezus jest prorokiem, o którym mówił Mojżesz, że będzie mu podobny. Nefici są potomkami proroków. Inny lud Pana zostanie zgromadzony w Jerozolimie. I Jezus powiedział Rzeszy oraz swoim uczniom, aby skończyli się modlić na głos, ale że nie powinni ustawać modląc się w sercu. I powiedział im, aby powstali. I powstali. I stało się, że ponownie łamał chleb, błogosławił go i dał uczniom, aby jedli. I gdy zjedli, nakazał im, aby łamali chleb i dawali Rzeszy. I gdy dali chleb Rzeszy, Jezus dał im wino, aby pili i nakazał im, aby dali Rzeszy. Jakkolwiek ani uczniowie, ani zgromadzeni ludzie nie przynieśli z sobą chleba, ani wina, Jezus dał im chleb, by jedli, i wino, aby pili. I powiedział im, kto spożywa ten chleb, przyjmuje do swej duszy moje ciało, a kto pije to wino, przyjmuje do swej duszy moją krew. Jego dusza będzie nasycona i nigdy nie będzie głodna ani spragniona. I gdy wszyscy zgromadzeni zjedli i napili się, zostali napełnieni Duchem Świętym i jednym głosem zawołali, oddając chwałę Jezusowi, którego widzieli i słyszeli. I gdy oddali Mu chwałę, Jezus powiedział. Oto wypełnie do końca przykazanie Ojca odnośnie tego ludu będącego resztką z domu Izraela. Pamiętajcie, jak Wam powiedziałem, że gdy wypełnią się słowa Izajasza, a są one zapisane, i macie je przed sobą Więc je sprawdźcie Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam O domu Izraela Że gdy wypełnią się jego słowa Spełni się wówczas obietnica ojca Dana jego ludowi Wtedy resztki jego ludu Rozproszone po całym świecie Zostaną zebrane ze wschodu i z zachodu Z południa i z północy I poznają Pana swego Boga Który ich odkupił Oto ojciec Nakazał mi dać wam ten kraj w dziedzictwo I mówię wam, że jeśli ludzie innych narodów Nie nawrócą się, otrzymawszy błogosławieństwo Po tym jak rozpędzą mój lud Wtedy wy, którzy jesteście z domu Jakuba Pójdziecie między nich A będą oni liczni I będziecie jak lew między zwierzętami lasu Jak młody lew między stadami owiec Który przechodząc depcze je i rozdziera a nikt nie może mu ich wyrwać. Ręka wasza zatriumfuje nad wrogami i wszyscy wasi nieprzyjaciele zostaną wytępieni. I zbiorę mój lud jak snopy na klepisku i uczynię mojemu ludowi, z którym ojciec zawarł przymierze róg z żelaza, a kopyta twoje zrobię ze spiżu i na kawałki rozbijesz wiele ludów i poświęcisz swą zdobycz i wszystko, co posiądziesz Panu całego świata. I ja to sprawię I stanie się, mówi Ojciec Że miecz mojej sprawiedliwości Zawiśnie nad nimi tego dnia I jeśli się nie nawrócą Spadnie na wszystkie inne narody I stanie się, że umocni mój lud O domu Izraela I umocni ten lud na tej ziemi Aż wypełni się przymierze Które zawarłem z waszym ojcem Jakubem I nastanie tu nowe Jeruzalem Moce niebieskie będą z tym ludem A nawet ja sam będę pośród was Jestem tym, o którym Mojżesz powiedział Pan, wasz Bóg Wzbudzi wam podobnego do mnie Proroka spośród waszych braci Jego będziecie słuchać We wszystkim, co wam powie I stanie się, że kto nie da posłuchu temu prorokowi Zostanie wykluczony z tego ludu Zaprawdę powiadam wam że wszyscy prorocy do czasów Samuela i wszyscy, którzy nastali po nim, dawali o mnie świadectwo. Oto jesteście z domu Izraela, wywodzicie się od tych proroków i należycie do przymierza, które ojciec zawarł z waszymi ojcami, gdy powiedział do Abrahama przez twoje potomstwo wszyscy ludzie na ziemi będą błogosławieni. I Ojciec posłał mnie najpierw do was, albowiem jesteście dziećmi przymierza, aby was błogosławić, odwodząc każdego z was od czynienia nieprawości. I gdy otrzymacie błogosławieństwo, Ojciec wypełni przymierze, które zawarł z Abrahamem, gdy powiedział Przez Twoje potomstwo wszyscy ludzie na ziemi będą błogosławieni I za moim pośrednictwem przeleje Ducha Świętego na ludzi innych narodów A błogosławieństwo to sprawi, że staną się potężni i rozproszą mój lud o domu Izraela i staną się dyscypliną dla ludu na tej ziemi Jednakże jeśli po otrzymaniu pełni mojej Ewangelii Znieczulą swe serca wobec mnie Oni z kolei zostaną ukarani za swe nieprawości Mówi ojciec I przypomnę sobie przymierze, które zawarłem z moim ludem Że w swoim czasie zgromadzę ich I dam im w dziedzictwo Jeruzalem Ziemię ich ojców, ziemię obiecaną im na zawsze, mówi Ojciec. I nadejdzie czas, gdy głoszona im będzie moja Ewangelia w całej swej pełni i uwierzą we mnie, że jestem Jezusem Chrystusem, Synem Boga i będą się modlić do Ojca w imię moje. Wtedy ich strażnicy podniosą głos, razem wzniosą okrzki radosne, bo zobaczą na własne oczy. Wtedy Ojciec ponownie ich zgromadzi i da im Jeruzalem za ziemię ich dziedzictwa. Wtedy będą się radować. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem ruiny Jeruzalem, bo Ojciec pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Ojciec obnażył już swe święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie Ojca. I Ojciec i ja stanowimy jedność. Wtedy stanie się, co zapisano. Przebudź się, przebudź, przyodziej moctwą Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze O święte miasto Jeruzalem Bo już nie wejdzie nigdy do Ciebie Żaden nieobrzezany ani nieczysty Otrząśnij się z prochu Powstań Zajmij swe miejsce o Jeruzalem Uwolnij swą szyję z więzów Ujarzmiona Curo Sionu Tak mówi Pan Sprzedaliście się za nic I zostaniecie wykupieni bez pieniędzy Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że lud mój będzie znać moje imię I tego dnia przekonają się, że ja jestem tym, który przemawia Wtedy powiedzą Jak piękny jest widok wstępującego z gór zwiastu na dobrej nowiny Który wieści pokój, który głosi dobro Zwiastuje zbawienie, a do syjonu powiada Bóg twój króluje Wtedy podniesie się krzyk Uchodźcie! Uchodźcie, wyjdźcie stamtąd, nie dotykajcie niczego nieczystego, wyjdźcie z jej zasięgu, oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pana, bo nie wyjdziecie w nagłym pośpiechu, ani nie pójdziecie uciekając, albowiem Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód. Mój sługa zatriumfuje, wywyższony będzie i wyniesiony, postawiony bardzo wysoko. Jak niegdyś wielu ze zgrozą na niego patrzyło Bo nieludzko zniekształcony był jego wygląd A postać jego niepodobna do ludzkiej Tak wprawi on w podziw liczne narody Królowie zamkną wobec niego swe usta Bo ujrzą coś, czego nigdy im nie opowiadano I pojmą rzecz niesłychaną. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Że wszystko to nastąpi, jak ojciec mi powiedział Wtedy wypełni się przymierze, które ojciec zawarł ze swoim ludem i lud mój zamieszka ponownie w Jeruzalem i będzie ono ziemią jego dziedzictwa.